strony I na początku miałem taki pomysł, żeby zrobić piosenkę, coś pod e, kątem jakichś takich słowiańskich brzmień. E, ostatecznie wyszła, może delikatnie tylko słowiańska, ale nie robiłem tej piosenki pod Eurowizję. Chciałem zrobić piosenkę trochę taką... Mm... Trochę taki manifest mhm. y, tego, co się teraz dzieje na świecie. O tym, że żyjemy w świecie wojen, żyjemy w świecie nienawiści i podziałów. Y, no więc chciałem zrobić piosenkę, która będzie takim manifestem i hymnem wszystkich ludzi, bo każdy z nas teraz tak naprawdę boi się o to jutro, bo nie wiemy, co nas czeka. Y, no więc ta piosenka nie różniła się jakoś procesem od innych, bo nie robiłem jej pod Eurowizję. Wyszło to bardzo spontanicznie. Jak zobaczyłem, że są zgłoszenia to się zgłosiłem, ostatecznie potem po wielu przemyśleniach yy, zrezygnowałem. Ale porzuciłeś no zawsze pomysł startu w konkursie Eurowizji jako polski kandydat? Czy wstrzymałeś się z tym pomysłem? E, wstrzymałem zdecydowanie, bo jest to moje bardzo duże marzenie. Miałem w swoim życiu trzy marzenia, dwa już spełniłem, czyli udział w Voice of Poland i debiut w Opolu. I zawsze moim trzecim marzeniem była Eurowizja, e, więc e, bardzo chciałbym kiedyś się pokazać na tej Eurowizji. E, mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś lepszy moment gdzieś... E, przy tym konkursie, w związku z tym co się dzieje teraz wokół tego konkursu mam nadzieję, że będę mógł wystąpić w momencie kiedy będzie e, pokój a chciałbyś zaśpiewać na tym konkursie, czy wystąpić? Bo ja zawsze Eurowizję patrzę, że to jest taki festiwal, e, przepraszam, no konkurs, gdzie trzeba się zaprezentować, również zrobić wielki performance e, z teatrem, z elementami teatru i trochę szerzej podejść do tematu. Myślisz, że sama muzyka jest się w stanie tam obronić? Czy jednak masz przygotowany plan, również chociażby dzisiaj do Locum Stonewall, gdzie zaprezentujesz nie tylko muzykę, ale szersze aspekty sztuki? Myślę, że ja ogólnie bardzo lubię jakieś performance'y. natomiast jestem osobą, która rzeczywiście bardziej idzie yy, yy, yy, yy, pod kątem wrażliwości w tych utworach i często wolę taką intymność, więc też często yy, chciałbym, żeby gdzieś odbiorcy skupiali się na, na tym, co chcę przekazać. Yy, aczkolwiek ja bardzo często jakimś swoim ubiorem gestami na scenie bardzo dużo znaków pokazuje które sprzyjają występowi ale nie myślałem pod kątem Eurowizji co bym chciał pokazać myślę, że jakbym miał piosenkę to wtedy bym wiedział czy, czy chcę postawić na prostotę czy coś więcej czy chciałbym też pokazać jakiś performance więc na razie nie wiem jeśli chcecie usłyszeć artysta, który y, nie tylko śpiewa piosenki, ale ma coś ważnego do powiedzenia, to zapraszamy was do Locum Stonewall o godzinie 20.15. Bardzo dziękujemy za wywiad, Norbert. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. <grym znać w okresie> Czego chcesz od ludzi? Tylko pokoju. Czego chcesz od Boga, świata bez kłodu? Czego chcesz od Ciebie, może oddechu? Mogę się miłości, trochę mniej grzechu You take my joy, everything is in the shadow of your head We live behind. Below, the rise, it will survive. You take my joy, everything is in and shy. już na antenie, cały czas radio afera, godzina 17.05 a z nami Weronika Drypsy witaj serdecznie, cześć, bardzo mi miło Weronika teraz w aferze w lokum Stonewall, bo właśnie tutaj się znajdujemy, ale dziś w sercu koncert o godzinie 21.30 serdecznie zapraszamy już teraz Kajaks Showcase tak Zapraszam. nazywa się tak. tak nazywa się scena, na której zaprezentuje się Weronika czy Kajaks już jakby sugeruje um, rodzaj muzyki, jaką tworzysz? Bo pewnie jesteś też słuchaczką tego, co Kajaks wydaje. E, tak, no pewnie, że jestem. Myślę, że pomimo tego, że y, w Kajaksie jest taka tendencja, że te numery są jakieś. No Kajaks, tak jak każda wytwórnia ma jakiś swój gust to myślę, że pomimo tego każdy z nas jest osobną jednostką i tworzy coś innego, ja mam wydaje mi się, a przynajmniej bardzo chcę mieć jakiś swój uniwersalny język, tylko mój więc nie wiem w sumie jak mam odpowiedzieć na to pytanie skoro im się podoba to może coś w tym jest ja zawsze jak Kajaksem miałem tak, że uważałem, że to jest wytwórnia która wydaje najlepszy pop w Polsce o no to pewnie, że tak i określałabyś swoją muzykę jako pop? Pytam Ciebie, ponieważ do tej pory w streamingu mamy dla osób, które nie miały okazji być na Twoim koncercie, dwa utwory. Tak, mamy dwa utwory i nie powiedziałabym, że one są takim popem w stu procentach. Ja to nazywam połączeniem alternatywy z popem, ale mam problem z gatunkami muzycznymi i ja w tym nie posługuję, tylko bardziej uczuciem, więc mowa na przykład o odróżnianiu tych gatunków, bo teraz to jest bardzo, ci chodzi o nie. A czy możesz nam trochę opowiedzieć o twojej muzycznej drodze, bo no, jesteś, dla nas jesteś teraz debiutantką, ale w twoim głosie, w twoim wokalu słychać lato doświadczenia, czy brałaś udział wcześniej w innych projektach? E, nie, ja jestem swoim jedynym projektem, i po prostu kocham śpiewać i kocham tworzyć muzykę. I właśnie zaczęłam się tym zajmować na takiej ścieżce, jaka jest teraz. Jest to debiut, jest to mój początek. Także ta ścieżka była druga, no długa. Ja w przedszkolu rysowałam, y, kim chcecie zostać w przyszłości, to ja rysowałam y, piosenkarkę i dopisywałam do tego wytłumaczenie, że chcę zostać piosenkarką i aktorką. Ta aktorka była na wszelki wypadek, bo bałam się, że mi się nie uda. <grystanie> Zawsze trzeba mieć plan B. Stop i pierwsza, tak nazywają się te dwa utwory, o których wspominałem, dość różne. Różne. Ponieważ pierwsza to taka ballada tak. Jeśli nie mylę, na pewno Po ilości wywiadów, które dzisiaj przeprowadziliśmy Nie chciałbym strzelić żadnego FOPa, Ale ta pierwsza jako ta ballada, która chyba była W ogóle twoim pierwszym utworem tak. Jest taka kojąca Natomiast stop jest zdecydowanie szybszy Niż wskazywałby na to, na to tytuł tak. Jeśli tworzysz nowy materiał To raczej idziesz właśnie w stronę pierwszej Czy raczej w stronę stop? Raczej idę w różne strony Wiadomo, że na razie są znane dwie piosenki i ciężko w tym jakoś je połączyć, ale już na przyszłość mówię, że w tym jest jakieś połączenie. Zresztą w stopie jest nawiązanie do tekstu pierwszej, co też taki, taki smaczek. Ja chyba lepiej się odnajduję w takich numerach jak pierwsza, ale jak uda mi się napisać coś takiego jak stop, czyli szybsze, żywsze, takie mocniejsze, to się wtedy bardzo cieszę, że jednak umiem to robić też. A czy na Horyzoncie jest jakieś dłuższe wydawnictwo, które zaprezentuje to spektrum z tych dwóch numerów rozwinięte o jeszcze inne strony, w które będziesz podążać? Jest pewien horyzont, tak. <głos> Nie <głos> możemy na razie zdradzić daty. Y Oczywiście, że nie A może jakiś singiel? E, tak, no pewnie, że tak Będziemy teraz wydawać single w miarę regularnie e, Ale o tym też nie za bardzo mogę mówić ja, Rozumiemy, tajemnicę, Ale w takim razie powiedz nam Co dzisiaj o 21.30 w sercu e, Materiał, który powstał na przestrzeni ostatnich kilku lat Materiał, który powstał na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Oraz ilu muzyków możemy się spodziewać Czy ktoś Ci wytowarzyszy? Czy jednak to jest solo art? Nie, no ja sama to... To nie. Ja mam świetny zespół, będzie Gabi Cicho, która produkowała i stop i pierwszą, to taka ciekawostka, że jest i producentką i bardzo sprawnym muzykiem scenicznym. Będzie jeszcze perkusja i gitara, będziemy mieli pięć różnych gitar, a tylko dwie osoby od tego, z czego ja gram w jednym numerze, więc będzie w miarę intensywnie, dynamika też będzie różna, będzie dużo niewydanych numerów, które będzie można posłuchać teraz, a później już nie wiadomo kiedy, więc fajnie by było, gdyby ktoś przyszedł do nas, gdyby ktoś się tym zainteresował. Eee, tak. Ale tak, ta twórczość, że... tak jak rozmawialiśmy, to jest przekrój The Best Of Weronika Drybs ostatnie 10 lat, czy Fresh materiał ostatnie 3 miesiące? Aż tak, aż tak nie. No, ten materiał powstaje i, i kiełkuje. To też możliwe, że będą wersje pierwsze, i później już te piosenki się zmienią, bo raczej gramy poza stopem i poza pierwszą wersję bezpośrednio z demówek. Więc to będzie takie ciekawe doświadczenie i dla nas, jak będziemy grać, i myślę, że dla słuchacza, żeby trochę wejść w ten nasz proces tworzenia czegoś większego. E a czy to jest z trzech ostatnich miesięcy? No, będzie taka piosenka, ale większość raczej już jest takich sprawdzonych, że no bo, wiesz zawsze jest coś takiego, że jak artysta napisze piosenkę, to ona jest tą, która po prostu podbije wszechświat, mhm. a potem mija miesiąc i się okazuje, że może jednak nie, e, więc e, materiał też musi trochę posiedzieć, żeby... Żeby było wiadomo, czy może, może lepiej by było go nie zagrać. Mamy takie sprawdzone, które nam mi i mojemu zespołowi się podobają. Mamy przyjemność zgrania tego, więc mam nadzieję, że przyjemność nie będzie tylko nasza. A gdybyś mogła powiedzieć naszym słuchaczom, wśród których na pewno też są początkujący muzycy, debiutanci, ale też doświadczeni muzycy, którzy jeszcze nigdy na Next Festie na przykład nie zagrali. Czego trzeba, żeby żeby móc się tutaj zaprezentować, bo Next Fest jest jednak pewną nobilitacją w środowisku e, i nie ma tutaj miejsca dla wszystkich. Czym trzeba się wyróżnić, co trzeba mieć w swoim charakterze, e, żeby tak konsekwentnie dążyć do spełnienia tych marzeń? No chyba właśnie konsekwencje. E... Ja tutaj jestem dzięki Kajeksowi, jestem im za to bardzo mocno wdzięczna. Gramy na ich scenie i, i to jest zasługa wszystkich osób z Kajeksu, które bardzo mocno mnie wspierają. A jeśli chodzi o to, jak ja rozumiem to pytanie, czyli tę stronę bardziej czego potrzeba artyście, no to jest bardzo ciężkie pytanie, bo każdy ma jakąś taką swoją drogę indywidualną. Ja też czasem dostaję, co mnie dziwi, pytania o porady, bo ja myślę, że samej mnie by się przydały. E, I chyba nie ma, nie ma czegoś takiego. Trzeba po prostu chyba kochać muzykę i, i nie wyobrażać sobie robienia czegokolwiek innego, ale też nie wiem, czy to jest dobra rada. Ja po prostu tak mam. Ostatnie krótkie pytanie. Wspomniałaś, że jeśli ktoś nie przyjdzie dzisiaj na koncert, to nie będzie miał w najbliższym czasie okazji. Rozumiem, że przerwa od koncertowania się pojawi, lub też w najbliższym czasie raczej skoncentrujesz się nad produkcją muzyki, a nie koncertowaniu. Ja się koncentruję na produkcji muzyki bardzo i y, nie mam nic takiego, żeby powiedzieć, że a no potem gramy tutaj, ale może coś takiego jutro będę mieć albo pojutrze, także nie powiedziałabym, że jest to przerwa w koncertowaniu, tylko początek y, i możemy robić to jak najczęściej. Okej, okay, więc jeśli będziesz grała kolejne koncerty, daj znać, będziemy na pewno informować naszych <gry> słuchaczy, a teraz... Zapraszamy Was na 21.30 Do serca, tam Weronika Dryps Będzie miała swój koncert podczas Next Fest Festival 2026 No i poważny występ, więc powoli pewnie musisz uciekać Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę Dzięki bardzo Miłość Jakoś tak nieładnie wyrywa nam się z rąk jak to zatrzymać? Ja powiem stop Po drodze kupię mój dom I wciąż zapominam jak Brzmiał jej głos stąd teraz We mnie ta złość Ta świat, ja czuję to kucie lat Mam jeszcze wiele więcej otwartych raz Wyszli w mojej głowie bez światła dnia No, traci sens Autopromocja W każdy piątek O 22:00 W Radio Afera Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna Łagodne pranie wstępne I bezlitosne, zasadnicze Klimatyczny chaos W aferze, w piątek wieczorem No, to na trzy Raz Single na raz.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 My jako Radio Afera nadajemy do Was z Lokum Stonewall do godziny 18, ale Next Fest to nie tylko to miejsce, to również chociażby klub pod Minogą. Tam dzisiaj o godzinie 19.15 wystąpi zespół Sztylety. A z tego projektu, chociaż nie powinniśmy używać tego określenia, tylko z tego zespołu, jest z nami Szymon, który jest basistą i wokalistą. Cześć Szymon. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Show business to też biznes, w którym jest konkurencja. Czy zespół Sztylety czasami czuje konkurencję ze strony zespołu Noż? Może? Nie, dlatego że oni w sumie Właściwie już nie grają A do tego zrobiłbym ich w stójce <laughs> Szymon powiedz Mam mi Mam 1,70 i 60 parę kilo Nie wiem czy bym ich zrobił w stójce <laughs> Szymon powiedz mi Słyszałem e, Słyszałem coś o określaniu Zespołów z waszego nurtu Że jak zespół się nie podoba To się mówi emo A jak się podoba to się mówi Post-hardcore Czego wam jest bliżej? Ogólnie to To jest bardzo trudne pytanie Bo ja w momencie, w którym dorastałem To żyłem w czasach, w których emo było utożsam... Jak ja dorastałem To żyłem w czasach, w których emo było Trochę totalnie takie obciachowe I niefajne i kojarzyło się bardziej Z tymi takimi para popankowymi klimatami, tak. nie? Jakby tutaj jakieś, wiesz... Yy, yy, boże, teraz całkowicie wypadły mi nazwy zespołu, ale te straszne wszystkie panikę disco albo inne mm. tego typu rzeczy, potworności. Ja się tym strasznie brzydziłem i, i tylko fugazji, i tylko po hardcore ale dzisiaj. Dzisiaj mam 30 lat i ja, ja wiem, że emo nie jest ujmą, bo właśnie... Yy, czy to Rides of Springs, czy właśnie tu w okazji to też jest to, nie? Czy cała masa zespołów Screamo, yy, świetnych zresztą, więc ja powiem, że mam to w dupie, prawda? I ja jestem z tym okej, okay. niech mówią ludzie jakim wygodnie Wracacie jako zespół Sztylety na Next Fest. Wspominaliście o tym, że graliście 3 lata temu I w muzyce są zespoły, które nie wydały żadnej płyty przez ten czas mm. A są zespoły, które wydały dwie. Więc to pokazuje, że może naprawdę nie zmienić się nic, albo zmienić się wiele. Jak było z Wami? No powiedzmy, że te dwie płyty, to przede wszystkim jest bardzo fortunne określenie czasu. Bo my wydajemy płytę co trzy lata. I po prostu ostatnio na ich byliśmy chwilę przed premierą drugiej. A dzisiaj, moi drogi, jesteśmy jakieś... Yy, 16, 17 godzin po premierze naszej trzeciej płyty, więc jakby to jest taki idealny timing w tym wszystkim. To było zaplanowane, czy szczęśliwy los, traf Zaplanowane. Dlatego, że nam Next Fest powiedział, że tak możemy zrobić, a my powiedzieliśmy, dobra, co nam szkodzi, niech będzie, fajny termin. Czyli co, kolejny koncert na Next Fest w 2029 roku? Na to wychodzi. I, i, ale wtedy obstawiam, że będziemy chwilę przed premierem kolejnej płyty, no bo jednak nie oszukujmy się... Tak wychodziło bez matematyki. Czyli dzisiaj zagracie notabene nowy materiał. Tak, dzisiaj będzie grany nowy materiał, będzie jedna piosenka ze starego Gramy niestety w okrojonym składzie Łukasz, współzałożyciel nie był w stanie zagrać koncertu, jest potwornie chory i po prostu fizycznie nie dał rady z nami być Podjęliśmy bardzo trudną decyzję o tym, że gramy dzisiaj w trzy osoby Więc to będzie bardzo wyjątkowy koncert, bo jest szansa, że będzie beznadziejnie i będą w nas rzucać, nie wiem, butami, krzesłami, piwem i mówić, że wynocha hańba Sztyletami. Tak, fofora ze dwora Yy, a może powiedzą ok, no, na pewno mogę tylko powiedzieć żałujcie, że go tutaj nie ma. Zespół Stylety pojawi się dzisiaj o 19.15 w klubie Pod Minogą. To tam będziecie mogli słuchać dobrej muzyki, chociaż tutaj Szymon zachęca do tego, żebyście rzucali jakimiś przedmiotami, gdyby Wam się nie podobało. Ale przejdźmy nie tylko do tego, ile płyt wydaliście, ale co się zmieniło przez te 3 lata. Poprzednia płyta, ta płyta. Mieliśmy tutaj zespół Kresy, który wspominał, że przez 3 lata u nich się zmienił praktycznie cały skład. Wspominaliśmy poza anteną, że u Was skład jest stały. W takim razie Czym się różni muzyka na poprzednim krążku od tego najnowszego? Bo jakaś różnica chyba musi być. No oczywiście, że jest. Ja uważam, że ta najnowsza płyta jest, myślę, trochę najdłuższa. W sensie, jeśli spojrzymy też na naszą całą dyskografię z perspektywy jakby różnych rzeczy... To poprzednia płyta była płytą trochę o nadziei. Była o beznadziei, ale przede wszystkim była tam nadzieja. A, a w tej płycie dominuje beznadzieja, zmęczenie, przebieranie materiału. Yy, jesteśmy coraz starsi. Jakby coraz więcej masek spada, coraz więcej jakichś takich... Sztucznych bytów po prostu wydaje się całkowicie naturalnymi i oczywistymi przekleństwami codzienności, eee, płacimy kredyty, widzimy jak ten cały świat funkcjonuje i najzwyczajniej się świecie no, uśmiechamy się i gadamy głupoty, bo jesteśmy strasznymi głuptasami, ale jakby mamy coraz mniej złudzeń po prostu i, i, i dlatego myślę, że to coraz bardziej konsa. Jestem bardzo ciekaw, jak ubierzecie w słowa te beznadzieję o której mówisz, na płycie, którą możemy, której możemy już słuchać. A powiedz mi, Szymon, trochę o tym, jak powstają Wasze teksty, bo one, one są całkiem proste, ale to jest według mnie poetycka prostota, która idealnie uzupełnia się kontrastowo z brzmieniem Waszego zespołu. Powiedz mi, czy to powstaje w zaciszu domowym, czy tworzycie je razem, czy nie ma zasady? Bardzo korciło mnie, żeby odpowiedzieć Kazikiem, ale jesteś na, na antenie radia, a ja jestem człowiekiem kultury. Yy, zazwyczaj powstają yy, ostatnimi czasy na spacerach. W o, sensie, jak to jest chodzę, metoda. chodzę yy, słucham sobie jakiejś muzyki, napatacza mi się w głowie jakieś zdanie, zapisuję je sobie, piszę... Ostatnie teksty powstawały w ten sposób, albo, ale albo powstają tak, albo powstają w domu całkowicie osobne do muzyki i potem mhm. są do tej muzyki dopasowywane, docinane, jakby zmieniane, przepisywane kolejno. Bardzo często tekst powstaje i powiedziałbym, że 80% jego formy zostaje nietknięte, mhm. ale wracam do niego i sukcesywnie go lekko poprawiam, aż do finalnej wersji, w której zmieniam tam lekko szyki zdań, żeby bardziej pasowały mhm. do muzyki. Więc jest to takie... No, no w ten sposób. To jest o tyle trudne, o ile coraz ciężej pisać teksty, bo staram się nie pisać tekstów o tym samym, więc jakby mam ciągle takie przeświadczenie, że ja piszę ich za mało, że, mhm. że robię za mało, a potem otwieram folder z tekstami i tam mam wiecie 14 nieużytych, nie? No. W zapasie wiecznym. Ale grunt to pisać dobre teksty, a nie pisać ich dużo. Nie jesteś w stanie pisać Dobrych tekstów Moim zdaniem jeśli nie piszesz ich dużo Dlatego, że uczysz się pisać te teksty cały czas nie? W sensie Pisząc każdy kolejny szlifujesz swój warsztat I po prostu nie musisz ich śpiewać nie? Możesz się skasować, wywalić Wyciąć z nich najlepsze fragmenty I zrobić Frankensteina Jakby właśnie pisać, grać muzykę Pisać teksty, tylko należy robić selekcję Należy powiedzieć sobie dość Jak to kiedyś powiedziała Mieszkanka Trójmiasta 13 października 2023 roku Wtedy pojawiła się wasza płyta Tak będzie lepiej Natomiast najnowszy album zatytułowany jest Wszystkie rany niezabliźnione To już same tytuły sugerują, że rzeczywiście gdzieś tam Nadzieja przemieniła się w beznadzieję. No ale pytanie co podczas dzisiejszego koncertu Czy tylko nowe materiały i depresyjny klimat I na barze będą rekordy Czy jednak będzie coś też starego materiału I będzie można się uśmiechnąć pod nosem Polecam użyć opcji szukaj Gdyż wspomniałem o tym, a tak na to powtórzę. Jeden stary numer, reszta nowe. Nie bierzemy jeńców. Mamy pół godziny, nie ma czasu tutaj na jakieś troubaki Kto był 3 lata temu, ten słyszał starocie. Szlagiery, ale nowe szlagiery, więc radzę się szybko doedukować na Spotify, Tidal'u, Apple, u, Chomiku i czy tam chcecie. A czy w wersji fizycznej też wydaliście płytę? Ponieważ rozmawiałem ostatnio z wieloma artystami i oni mówią, nie wydajemy CD-ków, bo to nie ma sensu. Wydajemy CD-ki, ale dzisiaj ich nie mamy, dlatego że doszło do pewnych utrudnień. I miały być, taki był plan I będą, ale nie dzisiaj Dzisiaj będą koszulki nowe, piękne, pachnące, czyściutkie, świeżutkie Z okładką naszej płyty na plecach Zapraszam serdecznie wszystkich do zakupu I jeśli chcecie taką koszuleczkę dzisiaj zgarnąć I posłuchać premierowo najnowszego krążka zespołu Sztylety To zapraszamy Was dziś do Minogi o 19.15 Tak, chyba, nie wiem, Ty masz tą książeczkę Sprawdzamy, żeby nie było żadnych, ale to żadnych wątpliwości A, Tak. to prawda Zespół szpile Sztelety dziś o godzinie 19.15 Do 19.45 Nie biorą jeńców Jak obiecał nam Szymon, basista i wokalista zespołu Sztelety Podczas naszej rozmowy Dziękujemy Ci bardzo Szymon Dzięki wielkie, trzymajcie się 30 minut radia na wynos, ponieważ do godziny 18:00 trwa festiwalowe studio Radia Afera przy Next Fest Festival, które dzisiaj mieści się przy Lokum Stonewall. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć singiel Nie do Czas, który promował najnowsze wydawnictwo zespołu Sztylety Wszystkie Rany Niezabliźnione, a zespół ten wystąpi dziś pod minogą o godzinie 19.15. Kilka spraw organizacyjnych jeszcze dla Was drodzy słuchacze. Gdybyście byli zainteresowani, a nie zdążyliście posłuchać wszystkich wywiadów, które odbywają się podczas Next Fest Festival i są prezentowane na 9, i 6, czyli w czwartek, w piątek i w sobotę, będziecie mieli taką okazję, żeby to nadrobić na naszym oficjalnym Spotify'u. Przy okazji oczywiście możecie też obserwować naszego Instagrama, Facebooka, tam fotorelacja um, z tego wyjątkowego wydarzenia, nasz dział social mediów działa bardzo prężnie, biega po mieście z kamerą, biega po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 Locum Wall to nie tylko miejsce, z którego dzisiaj nadajemy, to jedno z najbardziej otwartych miejsc i taką misję ma Locum Wall, żeby być właśnie jak najbardziej otwartym miejscem dla wszystkich społeczności, ale to też miejsce, które daje szansę młodym artystom zaprezentować się przez cały rok, także podczas Next Fest Festival, bo właśnie tutaj znajduje się również scena, na której prezentują się artyści. Między innymi Olaf, który jest naszym gościem. Cześć Olaf. Cześć, dzień dobry. Olaf zaprezentuje się dzisiaj o godzinie 19.15. Jeszcze jest przed próbą, więc to nie ty nam przeszkadzasz. Nie, jeszcze nie ja. Ja za chwilkę, za pół godzinki zaczynam, także... Natomiast Locum Stonewall nie jest dla ciebie obcym miejscem, ponieważ w Poznaniu już miałeś kilka razy okazję wystąpić, więc zakładam, że... Nie pierwszy raz pojawiłeś się w tej przestrzeni. Nie, nie pierwszy raz. Jestem może nie stałym bywalcem, ale dosyć częstym. Bardzo lubię to miejsce. Myślę, że jest po prostu przyjazne i dobre. <grym> <grym> Olaf, w, w zeszłym roku wydałeś epkę Prosta Płyta. Co rozumiesz przez to, że ta płyta jest prosta? Um, rozumiem to w taki sposób, że chyba byłem w jakimś najbardziej zagmatwanym momencie życia, kiedy pisałem to wszystko i to był jakiś taki też początek w ogóle działa, działania z muzyką te tam dwa lata temu i jakieś, narzuciłem sobie takie wysokie, bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Chciałem bardzo dużo po prostu powiedzieć, wiecie, miałem, miałem potrzebę y, zrobienia czegoś niesamowitego, a y, gdzieś tam y, pracując po prostu też nad sobą i myśląc o życiu y, zacząłem docierać do takiej refleksji, że być może Prostota jest tym, co mnie uratuje, więc tak trochę przekornie, bo myślę, że ta płyta nie jest prosta. Nazwałem ją prostą płytą. E, afirmacyjnie być może trochę. Wspomniałeś o tym, że Przygodę z muzyką zacząłeś dwa lata temu, dobrze rozumiem? Z, to z taką produkcją i publikacją być może, bo ogólnie muzyką zajmuję się już od dłuższego czasu, ale e, trafiłem na takich ludzi, którzy przekonali mnie, że być może warto byłoby zacząć występować, publikować te utwory e, na Spotify'u, robić coś, bo ja e, piszę, piszę teksty już od wielu, wielu lat, a muzykę robię od co najmniej, nie wiem, chyba ośmiu czy dziesięciu i... No tak po prostu jakiś y, potrzeba publikacji nastała. W zeszłym roku rozmawiałem podczas Next Fest Festival razem y, y, rozmawiałem z BRK i mhm. on mówi, że pierwszą solową płytę wydał po 40 roku życia, pomimo że muzyką zajmuje się od 20. Mhm. Mówi, ale trzeba było dojrzeć. Pytałem go, czy nie żałuje? Powiedział, że trochę żałuje. Mhm. Ty nie żałujesz, że nie zacząłeś wcześniej prezentować tej muzyki? Nie, Trochę żałuję też. Myślę, że chyba tak, tak po tych czterech latach powiedzmy odkąd publikuję jakoś systematycznie dochodzę do wniosku, że, że po prostu trzeba wydawać, że nie ma co się zastanawiać, bo ten stan i patrzenie na to co tworzymy się zmienia regularnie. Myślę, że dojrzewamy, uczymy się nowych rzeczy, a to jest zawsze jakiś nowy wątek w czasoprzestrzeni. Zawsze ktoś może na to spojrzeć i może to do niego trafić, może wnieść jakąś refleksję, więc Szkoda tych elementów w czasoprzestrzeni, żeby one niknęły w czoluściach, tylko żeby kwitły Zgadzam gdzieś. się w, w, z tym w stu Nie ma co pozwalać utworom kisić się w szufladzie. E, a gdybyś miał opisać swoją muzykę nie gatunkami, ale miejscem, gdzie, m, gdzie byś ją e, usadowił, a raczej puścił, jakie byłoby to miejsce? Kurczę, trudne pytanie. E... Miałem y, przyjemność rozmawiać tutaj już na nekście z jednym y, podcasterem i tam y, w sumie powiedziałem taką rzecz, że właśnie Plac Wielkopolski y, w Poznaniu jest takim miejscem, które bym powiedział, że opisuje trochę to, czego ja bym oczekiwał od mojej muzyki, ale gdybym miał powiedzieć, w jakim miejscu bym ją odtworzył rzeczywiście, pff, nie wiem, może w jakiejś, w jakiejś jaskini. Teraz o, mi to przyszło do głowy Bardzo enigmatycznie Nie wiem, prawdę powiedziawszy nie potrafię jednoznacznej odpowiedzi dać W jaskini platońskiej Twoich szczerych uczuć Może, może. Dzisiaj twój koncert w Lokum Stonewall O godzinie 19.15 Ja tą informację mam z Takiego bukletu, takiej książki festiwalowej Gdzie są przedstawieni wszyscy artyści Gdyby ktoś nie chciał Ściągnąć aplikacji, może Klasycznie wersję papierową uzyskać Natomiast patrzę na twoje zdjęcie i nie Nieco zmieniłeś się, jeśli chodzi o e, prezencję. Zdecydowanie dłuższe włosy. Tak. E, czy w takim razie ta nowa, krótka fryzura to jest również zapowiedź czegoś nowego i e, w ten sposób też prezentujesz nową muzykę? Jakieś zmiany kierunku w Twoim życiu? Tak, myślę, że tak. E, zacząłem tworzyć i właściwie kończę tworzenie epki Pożegnanie z Rapem. Pierwsze dwa utwory z tej epki już się pojawiły na Spotify'u. Myślę, że jest to przełomowy moment, bo Mam troszeczkę, nie wiem, dość tego w jaki sposób do tej pory podchodziłem do muzyki, jest to dla mnie o jakiejś znowu przewrotności, o, o stawaniu w opozycji co do tego jak poniekąd wygląda dzisiejszy rynek muzyczny. Nie, myślę, że w mojej muzyce i w ogóle w tym jak podchodzę do tego wszystkiego staram się być bezkompromisowy i nie robić niczego wbrew sobie, być może jest to droga trudniejsza ale taką dla siebie wybieram stale i to ścięcie włosów jest chyba dla mnie symboliczne bo wydaje mi się, że za, za, długo, za długo byłem bierny wobec niektórych rzeczy a staję się chyba coraz bardziej czynny i to jest jakieś chyba wynika z potrzeby odświeżenia i przygotowania się może nie na bój, ale na pięciobój może. If, if. Tak jest, Cały czas musimy łapać kto, kto, kto pierwszy, kto drugi. Czy to pożegnanie z rapem, to jest tylko przewrotny tytuł? Czy rzeczywiście żegnasz się z tym gatunkiem muzycznym? Nie, nie żegnam się. Paradoksalnie e, w momencie, kiedy podjąłem decyzję o tym, że tak się ten projekt będzie nazywał, to zaczęło mi być najbliżej do rapu i zacząłem tworzyć jeszcze jeden projekt tutaj poznański w kolaboracji z kilkoma osobami o wdzięcznej nazwie Trzewia, o którym być może niedługo więcej. E, natomiast jest to projekt stricte rapowy i wręcz hip-hopowy, sięgający właśnie trzewi jakiś. Jest to dla mnie o jakiejś filozofii, która mówi o tym, że właściwie żeby pozostać wiernym pewnym zasadom hip-hopowym i rapowym, właściwie jedynym, co pozostaje raperowi to ten rap porzucić i wokół tej filozofii staram się budować te utwory właśnie znów, tak Przewrotnie, bo nie jest to dosłowne pożegnanie z rapem, a raczej właśnie, nie wiem, refleksja nad tym, co się wydarza. To ja przewrotnie powiem przywitanie z Olafem. Gdyby tak. ktoś chciał dzisiaj Locum Stonewall o godzinie 19.15, twój koncert, na który serdecznie zapraszamy. I mam nadzieję, że sporą część słuchaczy nasza rozmowa do tego przekonała. Naszym gościem był Olaf. Dzięki bardzo, zapraszam serdecznie. Deszcz pada na wysokie bloki, niskim głosem czytam ci wiersze. Trzęsą się ręce w obawie, że trafi mnie piorun, który roztrzaska mi serce. Może kruchymi słowami obmyjemy ciała, albo nie powiemy nic, co mogłoby zachwiać, stworzyć hałas w ciszy, którą leci strzała kupidy na spokój albo śmierć. Dwa znamiona nosi cisza, w strachu przed otwartą raną zła się ulęknę, Mogę zamknąć usta i otworzyć serce i rozłożyć ręce w geście pojednania, albo Chociaż chciałbym zawsze siłę mieć Chciałbym mieć odwagę, zrzucić z siebie kamień Boję się, że stracę wszystko, nad czym pracowałem Że na końcu stracę także Ciebie Odkąd latam, nie chcę zejść na ziemię Nigdy więcej nie chcę Nigdy więcej nie chcę Albo wybrać, albo przegrać Nigdy więcej nie chcę Bez pańskiego serca Nigdy więcej nie chcę Unikać spojrzenia Nigdy więcej Udawać, że jestem Mimo, że mnie nie ma Nigdy więcej Troski niewyrwanej z gardła Nigdy więcej Racjonalizacji kłamstwa Nigdy więcej Tułaczki po parkach Tułaczki po miastach Tułaczki po pustych zakamarkach Czyjś pustyń Nigdy więcej tej emocjonalnej Się wypełniać twój cenny czas, że barwa milczenia gnije w sekundzie, w której nie potrafi ci się oddać. Kieruje do środka swoje marszczenie powiek, przegryzanie policzka, co ludzkie nie jest nam obce, lecz może jest obca ta krótka chwila. 15 minut do godziny 18 jest już z nami nasz ostatni gość Max Tachasiuk, który dzisiaj wydał swój debiutancki album. Max, jakie uczucia towarzyszą Ci przy tej premierze? E, dzień dobry, no wspaniałe. Wspaniałe to uczucia są. E, tak... Ten, ten, ten, ten album już tak długo po prostu siedział u mnie na dysku, w sensie już nie mogłem się doczekać tego dnia i jest, jest yy, tak fantastycznie, jak sobie wyobrażałem. Su super atmosfera, ludziom się chyba podoba, więc... <grym> A można nam opowiedzieć trochę o procesie powstawania tego krążka? Ile to wszystko trwało? Okej, okay, to ciężko mi w sumie określić, ile trwało, bo jakoś rok temu, w lutym, jak yy, wydawałem singiel Psy, który też jest uwzględniony na albumie, to jakoś wtedy zaczęły się u mnie takie myśli, że ok, może wypada zacząć kleić album, bo nie, nie czułem się wcześniej gotowy na to tak artystycznie, żeby wydawać coś więcej niż singiel. Zacząłem sobie patrzeć na utwory, które, które miałem w zapasie tak zwanym, czyli tam po prostu zaplanowane premiery, następne dwie i zacząłem szukać elementów wspólnych, zacząłem patrzeć, co mi się tam łączy i czy w ogóle coś. No i szczęśliwie tak, było to w pewnym sensie nieświadome, że opowiadałem o takich swoich najważniejszych emocjach, naj, takich częściach składowych, mnie, psychicznie lubię tak to nazywać. No i stwierdziłem, że dobra, dobra, trzeba w to pójść, szukać tych tematów w sobie. Odkopałem Zacząłem szukać w ogóle zupełnie nowych rzeczy, ale też odkopałem bardzo stare teksty. Utwór nigdy się nie starzy. Na przykład w takiej swojej trochę prostszej formie ma już 5 lat, więc mm -hmm. też było miło, ciężko, ale miło do niego wrócić. Eee, tak, także bardzo, bardzo był to taki. Niejednorodny proces Ale taki, taki już Stricte robienie albumu no to pewnie ostatni rok no. Czy jest jakiś temat Przewodni, który przewija się W warstwie lirycznym przez całą płytę? No tak ogólnie rzecz biorąc no to tak, tak, tak jak mówię to są te Emocje z którymi się mierzę Płyta nazywa się Wieje, ja ten wiatr traktuję Jako taki mm, jako takie przeszkody, które musisz pokonywać, żeby, żeby iść w przód, jako coś, co tobą targa, coś, co trochę nie pozwala stać swobodnie, nie przejmować się niczym, tylko właśnie cały czas musisz mieć coś na uwadze, trzymać balans. Dużo jest. Dużo jest tych części składowych Ale ch chyba najwięcej czasu Bo chyba aż trzy piosenki Poświęciłem szeroko pojętemu przemijaniu mm. e, Utwory Zły najgorszy sen Nigdy się nie starzej i bez W tej kolejności tworzą taką trylogię Tak ja to lubię określać Wewnątrz tej płyty e, Od takiego czystego strachu przed śmiercią e, Który był sprowokowany Takim koszmarem sennym Mniej więcej rok, dwa lata temu e, Aż po Akceptację tego stanu rzeczy, która się wydarzyła jakiś czas później. Eee, tak, tak, chyba chyba przemijanie naj, najwięcej miejsca zajęło. Wspominałeś o tym, że nie czułeś się gotowy artystycznie, żeby wydać płytę, czułeś się wystarczająco gotowy artystycznie, żeby wydać single. To mnie trochę zaskakuje, bo ja zazwyczaj artystów zawsze postrzegam, postrzegam jakich, jako takich odważnych, butnych. A co to nie ja, ja na pewno mogę. W takim razie to była obawa, strach, pokora. Eee, co musiało w tobie się pojawić, żeby rzeczywiście pojawił się ten impuls, że naprawdę mogę i to będzie dobre to, co zrobię? Wiesz co, jak, zaczęły się, jak zaczął się odzew po prostu, jak zaczęliśmy wydawać te utwory, zobaczyłem, że one są w stanie coś znaczyć nie tylko dla mnie, ale po prostu dla słuchaczy. To jest szalenie miłe i do teraz to bardzo doceniam. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w tym całym muzycznym przedsięwzięciu dla mnie. I ta pokora to jest dobre słowo. Ja nie lubię y, albumów, które brzmią właśnie jak zbiór singli y, i nie chciałem po prostu, żeby... No bo, o, wydaliśmy też parę rzeczy, które się finalnie na płycie nie znalazły, bo były spo, y, napisane trochę pod innym... Tro, tro, trochę, trochę pod, inną, pod inną nutę, pod inny, y, pod inny styl. Y, niekoniecznie właśnie, właśnie o mnie bardziej koncepcyjnie i... Bardzo chciałem po prostu wierzyć już, w sensie chciałem dojść do takiego momentu, w którym ufam swoim umiejętnościom na tyle, że, że, że sam sobie po prostu e, mogłem odpowiedzieć, że okej, okay, jestem w stanie stworzyć jakąś całość od początku do końca, opowiedzieć historię. E, singiel to jest krótka forma po prostu, nie? To jest jakiś e, urywek. E, ja uważam, że te piosenki mają wartość, wszystkie spłyty w oderwaniu od niej. Ale też e, dopiero jako całość uważam, że, że mają po prostu drugą, inną, nie? Wspomniałeś o stylu, e, jaki chciałeś zachować e, na tym albumie. Czy są artyści, którzy pomogli Ci e, sw swoimi inspiracjami e, wykształtować ten styl? Czy raczej nie myślałeś o tym w ten sposób i chciałeś być oryginalny przede wszystkim? E, to znaczy... Wydaje mi się, że mam jakiś taki swój styl produkcji e, który, który się gdzieś tam Przez lata kształtował Nie wiem, czy on jest jakiś bardzo stały e, Bo ciężko mi to z, tak z mojej perspektywy Oceniać e, Bardzo dużo słuchałem bardzo, O, w sumie to, to jest dobre pytanie, bo w sumie całkiem pomogli mi e, Fountainsi Fountains DC, mm -hmm. bardzo dużo ich słuchałem podczas, A to nieoczywista e... e, Inspiracja, jeśli chodzi o twoją muzykę Wiesz co, jakoś tak ja, ja zawsze miałem tę słabość do... Ja uwielbiam hip-hop na przykład i tak dalej, ale za, często wracam do takiego indie rocka, do takiego po prostu gitarowego brzmienia. Ja też lubię na przykład takie koncerty mm -hmm. ee, i ma to jakieś takie szczególne miejsce w moim sercu, e, że okej, okay, fajnie jest posłuchać jakichś takich skomplikowanych lirycznie rzeczy e Kendricka i tak dalej, nie, jak on tam robi e, e, akrobacje słowne i to jest mega imponujące, ale też jak ktoś potrafi wiesz użyć mniej słów, zwrotki są krótsze, w, wiesz, w innych gatunkach zazwyczaj. Zazwyczaj jest 8 wersów, a nie 16. Jest to jakaś taka... Tej poezji jest często, takiej czystej poezji, metafor jest chyba trochę więcej, mniej dosłowności i... Tak. Fajny wywiad zobaczyłem w ogóle Z, a, z wokalistą Fountainstów Z Grajanem Chatenem I on opowiadał tam o swojej kreatywności W sensie jak on to widzi I to mi bardzo pomogło na przykład w momencie kiedy e, Miałem kryzysy takie twórcze, delikatne One nie trwały za długo, ale trochę ich było e, On powiedział coś takiego Z czym się bardzo że w sensie od, od tego momentu, bardzo to do mnie, do mnie przemówiło Że... On traktuje swoją kreatywność swoją no, no, no, Kreatywność i y, umiejętności Jako taki zestaw Do którego może w każdej chwili sięgnąć I stara się po prostu y, Być panem tego co się dzieje w jego głowie A nie przywiązywać się do czegoś że W, w stylu, że napisałem coś super i, i, i teraz y, trzeba to celebrować, bo to już się nigdy nie wydarzy, tylko raczej przyjmować to jako, że to wyszło z mojej głowy, więc może się wydarzyć jeszcze raz i trzeba mm. temu ufać i to mi całkiem pomogło. E, był, był taki moment, że y, płyta była w zasadzie skończona i pojawiły się głosy w wytwórni, że może, może jeszcze jeden numer jakby się udało i ja powiedziałem, e, po, po, po, powiedziałem Kamilowi i Bartkowi, moim menadżerom, że słuchajcie i ja nie obiecuję, spróbuję, ale ja jestem już raczej wypruty I mm. był taki, w sensie, że już nie mam o czym mówić Już nie chcę mm. lać wody I... Y była taka podróż do sklepu osiedlowego I tak sobie stałem na, na, na moim osiedlu, patrzyłem się w ruch uliczny I słuchałem piosenki Let it happen, Taming Pali I tak mi się to wkręciło w głowę jak taka, jak taka mantra Let it happen, let it happen I wróciłem do domu i napisałem piosenkę lepiej I zajęło mi to jakieś chyba półtorej godziny I bardzo ją lubię, jestem bardzo z niej dumny, że, że, że się ukazała, że jest na płycie eee, Także pytałeś o styl Ha. Tak, moja skomplikowana odpowiedź Bez puenty, to jest ona <głos> Czyli stres i pewien Deadline okazały się tutaj jednak Przydatne i wena finalnie Została cię przy pracy Tak, tak, zazwyczaj tak jest No właśnie, no ciężko mieć wenę właśnie kiedy się, kiedy się nic nie robi, zazwyczaj to jest tak nie, Bo to, to jest niby Niby nieoczywiste jak się o tym mówi, że Wena zostaje przy pracy, że to jest takie ciekawe, że, że nie uderza cię w jakichś losowych momentach, ale prawda jest taka, że właśnie najłatwiej wtedy ją znaleźć. Jak próbujesz, coś się nie uda, okej, okay, to następny pomysł, szybko, jeden, drugi, trzeci, mija tam godzina, dwie i coś w końcu jest. I, i też takiego dłubania było sporo. A... Ostatnie pytanie, bo niestety czas już nas goni. Max, yy, wspominałeś o pokorze przy tworzeniu tej płyty i zdecydowaniu się na nią. Dzisiaj płyta wieje, miała swoją, swój debiut, swoją premierę. Dziś wystąpisz z tym materiałem między 19 a 19.45. Co innego o płytę nagrać, bo jest możliwość dubli, co innego zaprezentować ją na żywo. Czy towarzyszy Ci nadal ta pokora? Czy towarzyszy Ci pewność, że ten materiał jest dobry i publiczność go kupi? Ojku, no pewnie, pewnie trochę obydwie te rzeczy, no. Wiadomo, że stres jest w takim sensie, że bardzo chcę dać dobre show. E, ufam tym piosenkom, ufam też swoim muzykom. Oni też mieli udział w ogóle bardzo duży na płycie. E, Kajtek i Artur e, wspaniałe partie dograli. E, to są bardzo zdolne, zdolne bestie, zdolne chłopaki. E, ja, wiesz co, e, ja po prostu staram się dobrze zagrać... Mm, nie myśleć o tym, co się może wywalić To może zaprosić jeszcze słuchaczy oficjalnie na, nasz, na twój dzisiejszy premierowy koncert Bo musimy niestety kończyć Nasz dzisiejszy blog festiwalowy Zapraszam serdecznie Blue Note 19, Next Fest, Max Tachasiuk 45 minut Wydaje mi się, że całkiem spoko muzyki Warto posłuchać Dzięki, Dzięki, Max. Byłeś naszym gościem. Ja tylko szybko pożegnam się z Wami, drodzy słuchacze, i przedstawię całą naszą ekipę, która współtworzyła dzisiaj Next Festival, festiwalowe Studio aferowie przy Lokum Stonewell. Zaczynając od wydawcy, Edgar Hein, idąc przez produkcję, Bartek Bacanowak i Hubert Stanisławski. Oczywiście nie możemy zapominać o social mediach, bo one w dzisiejszych czasach są bardzo ważne. Magda Bąk, Franek Szymański, Michalina Janas, Michał Dębkowski. A za realizację odpowiedzialni byli Daria Kamrowska, Wera Leduchowska i Mikołaj Pluciński. Natomiast za prowadzenie odpowiedzialni Tymek Powęzowski Agata Pelska także za realizację. Dokładnie. Dodajmy tylko jeszcze, że Agata dzielnie nas tutaj wspierała. Arek Gaducewicz obok mnie i Mikołaj Olejnicki. W tym składzie byliśmy z wami od godziny 15 do godziny 18. Jutro nadajemy z Dragona również od 15 do 18. Bądźcie z nami, a dziś bawcie się dobrze na koncertach. Trzymajcie się ciepło. Cześć! winyl miał, a nie drzwi. Czasem wychodzi nam miłość, co kochać ma. I mieć między włosami palce. Sprawdzam, i znowu mają burze być. Burze, co się zaczną cicho. A gdy się boisz, to najgłośniej krzycz. Widzę cię jak stoisz i szczekamy jak przydrożne psy. A moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły bo nie mam o co być Nie trzeba się już szarpać jak psy, psy I nie mam siły płakać Już skończyły mi się łzy Duszno w powietrzu mam I gęsto nie opada kurz Wzrok jak po deszczu masz Zbyt prędko czerwienią zaszły snu. Te twoje oczy, co w nich białych był Miał być już do końca dni Te moje wzroki, co w nich potwór był Miało już go nie być w nich Sam na siebie jestem zły Gdy moja bluza pachnie Nie jestem już na ciebie zły Bo nie mam po co być Nie trzeba się już szarpać